Zagadka piąta, czyli krócej już nie można. Zdarzają się zagadki, których detektyw Pozytywka nie potrafi rozwikłać całymi miesiącami. Zdarzają się też takie, które rozwiązuje w okamgnieniu. Dlatego nie wszystkie opowiadania o naszym sympatycznym bohaterze są tej samej długości. Oto najkrótsza historia w całej książce. No, i jak ci się jeździ na deskorolce? zapytał detektyw pozytywka, spotkawszy Dominika w bramie kamienicy. Super, odpowiedział ponuro Dominik. Co zresztą nie było prawdą, ale Dominik postanowił nie przyznawać się do tego za nic w świecie. Podobno miałeś wczoraj jakiś wypadek drążył detektyw pozytywka. E, tam od razu wypadek Dominik wzruszył ramionami mała wywrotka. Uderzyłem się w łokieć, ale wystarczyło, że go polizałem i już po bólu. – Kłamiesz – roześmiał się detektyw Pozytywka i, nie zważając na zdumiony wzrok Dominika, ruszył do kamienicy. – To prawda. Dominik skłamał. I detektyw Pozytywka mógł być tego absolutnie pewny. – Wiesz dlaczego?